Dzień dobry, tutaj Dzień audycja dobra. Sobotaż Dzień dobry, tutaj audycja Sobotaż też Z dwóch stron atakujemy Was Radio Bottom Layer Paweł Piechowicz i Mateusz Kraszewski To my witamy się z Wami W okolicznościach mniej hałaśliwych niż tydzień temu Mam nadzieję, że to wszystkim nam ułatwi percepcję, ułatwi generowanie myśli generowanie słów. I generowanie hałasów. Mhm. Bardzo Właśnie. dużo informacji mamy dla Was dzisiaj, ponieważ Duro... bardzo dużo się dzieje. W trzech cyfrach dzisiaj jesteśmy, jeżeli chodzi o informacje. Mhm. W trzech cyfrach. E, świat powoli wiosennie, się. wiosennie budzi się do życia słyszycie, jak ktoś przedstawia stołki, Co to, to są to tak zwane wiosenne porządki i teraz będziemy... To są oczywiście stołki na arenie politycznej. Tak, walka o stołki walka to się odbywa stołki. koło nas. Moi drodzy, dużo rzeczy musimy wam powiedzieć i to zarówno z naszych obserwacji sceny politycznej, jak i z... Potylicznej. Potylice nasze też tutaj funkcjonują mocno, jak również z obserwacji sceny biologicznej i sceny duchowej. To wszystko w w pewien sposób łączy się i szczególnie wiosną widać, jak to, jak to wszystko jest bardzo skorelowane. I właśnie przedstawimy Wam ten system naczyń połączonych, połączonych oczywiście z nami, a przez to również z Wami. Przeleje się do Was ta lepka ciecz. Ponieważ nasza audycja to jest takie jakby połączenie, a jeżeli zabraknie w połączeniu polskich znaków, to jest to takie polaczenie czyli Polaczymy tutaj, czyli nasze polskie frustracje wylewamy Wam jak pomyję. Do czego zmierzam? Drodzy Państwo, zacznijmy może od tego, na czym skończyliśmy ostatnio, czyli zerknijmy na Watykan. od już tą ulotkę. Teraz tutaj przynieślić Ja ulotkę. szukam natchnienia dla słów moich. Za chwilę, okej? Okay? Spójrzmy najpierw na Watykan, gdzie sprawy nabierają rozpędu. E, zebrało się już w kaplicy sykstyńskiej, tak jak mówiliśmy tydzień temu, ona tam została przewietrzona, odczadzona. Weszli tam już wszyscy kardynałowie, teraz czekają na Ducha Świętego. No tak <grymne> zwyczaj, jak zwykle się trochę spóźnia. Dlaczego? Ponieważ... Bo on <grymne> jako gołębica zapada w sen zimowy. Teraz e, oczywiście musi się stać wystarczająco ciepło, żeby się przebudził lekko. Tak, oczywiście ci kardynałowie też mają te ogniki nad głowami i próbują ogrzać atmosferę dla Ducha Świętego. A drugim, drugim powodem, dla którego Duch Święty się spóźnia, to dlatego, że jest weekend i e, oczywiście ludzie nie są zapracowani, tak jak e, zwykle, więc mają więcej czasu na różne duchowe sprawy, że tak się wyrażę, i zgłębiają swoją duchowość. E, spiritualną tak. e, i, i dlatego on ma troszeczkę więcej, więcej spraw na tej swojej gołębiej głowie i dziobie tam sobie te sprawy jak ziarenka mhm. na placu świętego Piotra kuryści <gryśni> dokarmiają go on chce nabrać sił <gryśni> żeby opanować to, <gryśni> to towarzystwo walka o stołki to jest druga strona tego szacownego medalu prawda? Może trochę mniej duchowa, a dokładniej walka o jeden stołek, która będzie się odbywała. To jest taki papieski taboret. Taborecik tak naprawdę. On jest bardzo mały, ponieważ y, nie może być zbyt wysoki. Bo w, w papieże są niestabilne. Niestabilny by był to po pierwsze, a po drugie. No i oczywiście te wszystkie szaty, one jeżeli wiatr zawieje, to mógłby się ten stołek papieski przewrócić. Y, a po drugie, no, papieże zazwyczaj nie są zbyt wysocy. To prawda, fizycznie oczywiście, mhm. natomiast jeżeli chodzi o hierarchię, no to wiadomo, jest zupełnie inaczej. Mhm. piramida, co ty dużo mówisz, piramida duchowa, która może się dość niespodziewanie zawalić jeżeli kąt jest nieodpowiedni. No ale to jakby są potyczki i niuanse tylko w jednej przestrzeni świata. W innych przestrzeniach dzieje się zgoła inaczej, w tym momencie w Ameryce Południowej odbywa się równoległe konklawę, które ma wybrać innego duchowego przywódcę, tak. całej latynoskiej lewicy. I tu jest oczywiście, tu jest sprawa zupełnie inna, jeżeli chodzi o rozmiar tego. Tutaj nie chodzi o to, że ten następca ma zająć ten stołek niezbyt wysoki. On po prostu musi się wcisnąć w te swetry, które pozostały po poprzednim przywódcy. Swetry Hugo Chavez'a. Tak. Powiedz coś, tak. Bo ja tutaj szczerze powiem, nie znam tematu. On zawsze w swetrach występował. I w berecie. Tak, w berecie też? Tak, tak w berecie. No dobrze, No sweter jako ikona rewolucji. Tak, jako ikona re rewolucji. Tu w, w Polsce y -y, też był taki naśladowca i też w swetrach występował niejaki pan Kononowicz. On w jednym swetrze, tylko tak, to, tylko w jednym ten, swetrze. No bo jed, jeden swetrze starczy mu na wszystkie klipy, które nagrał w internecie, prawda? Tak, on nie kandyduje ani na stanowisko papieża, ani na stanowisko następcy Uchocz. No, on po prostu w dalszym ciągu sobie te swoje klipy kręci. Tak, kręci. No ale kręci. To, to, że nie kandyduje, to nie znaczy, że nie wygra, prawda? Ale, Jak ale już że nie chciałby. Nie chciałby. Oczywiście. żeby chciało. tydzień temu bo to nie od nas zależy czy dostaniemy duchowym przywódcą nie, świata oczywiście. to musi po prostu stąpić. tak wstąpić a czasami wstępuje na osoby najmniej się tego spodziewające poradnik co zrobić jeżeli ludzkość uzna nas za proroka ale nas w sensie audycje sobotasz czy Nie, no to już się stało, dlatego mamy trochę doświadczenia. Jak tutaj klucz, <grystanie> dlatego mamy dofinansowanie na prowadzenie naszej audycji. My tak naprawdę mówimy słowo trochę Boże w tej audycji. No tylko trochę słowo para Boże. Para Boże, tak? Mhm. Paraboliczno e... Boże. Przede wszystkim tak, najpierw musimy się zastanowić, jakie są plusy i minusy bycia prorokiem. Plusy są takie, że możemy swój kościół założyć i wtedy będziemy mieli pół procenta odpisu od podatku. Stacy. Stacy. To znaczy, nie, możemy my możemy wyciągać rękę stacą, do wiernych, tak zwanych. Mm -hmm. Natomiast oni mogą w swoich zeznaniach podatkowych, czyli tak zwanych pitach, mogą trochę pitolić. Czyli zostawić nam troszeczkę swojego podatku. Mm -hmm. Za to możemy zbudować świątynię. Tak. tak. I w ten sposób możemy na Obok. przykład. Twierdzę albo jedno i drugie, albo katakumby. Yy, możemy w ten sposób promować nowoczesną architekturę, albo wspierać naszych znajomych architektów i dawać im intratne zlecenia na budowle. Yy, to jest niewątpliwy plus. Tak, ale oczywiście zanim to się yy, zdarzy, musimy sobie nagromadzić tych wiernych i to jest <śmiech> oczywiście minus, <śmiech> ponieważ <śmiech> trzeba jednak coś im powiedzieć. No tak, tutaj media społecznościowe oczywiście grają kolosalną rolę. Ale również. Najprostsze założenie ulotki. z religii to jest oczywiście, znowu o tym mówimy, zamieszczanie filmów na YouTube. Oczywiście one nie mogą być dłuższe niż 7 minut 21 sekund, ponieważ dłuższe nie mają zbyt dużej popularności. To prawda. Nikomu nie będzie się chciało oglądać takich dłuższy. Mhm. Także takie fragmenty, doktryny należy umieszczać właśnie na YouTube z częstotliwością kilku dni, co kilka dni co najmniej, żeby osiągnąć 10 milionów kliknięć na każdym filmie mhm. a takie kliknięcie liczy się prawie jak chrzest oczywiście mhm. I, i, potem, i potem oczywiście, i potem patrzymy na statystyki oglądalności naszych klipów i te z najwyższą popularnością spisujemy sobie, to tam powiedzieliśmy i, i tak i tak formułujemy zasady tej nowej religii. I właśnie. I teraz, bo nie wiem, czy zauważyłeś, ale to już tam się kreuje. My tak naprawdę mówimy wam, jak zrobić biznesplan. Oczywiście, tak? biznesplan religijny. W, w pierwszym roku musimy odłożyć troszeczkę pieniędzy na wynajęcie pisarzy, którzy spiszą świętą księgę. Bez świętej księgi raczej e, dłużej niż 3 lata nasz kościół nie wytrzyma. Ale to dopiero po tym, jak już spisaliśmy, jak już zasady. spisaliśmy te zasady. Z tych e, klipów e, krótkich. Właśnie. Zasady też najlepiej spisać w formie skróconej bardzo, jako no, maksimum 10 postulatów, czyli przykazań. Mhm. Tu musimy również odłożyć pewne finanse na kamieniarza, który nam. Umieści to odpowiednio trwałym sposobem na kamieniu. Ale zobacz, znowu wchodzisz znowu chodzisz tutaj w, w tradycyjne. My tutaj mówimy o religii nowoczesnej. Nowoczesne. Na, na, na czymś trzeba się oprzeć, prawda? No, na... Aha, okej, okay, czyli nie trzeba dziesięciu przykazać. Nie, nie, nie trzeba krzaków podpalać? Również? Nie trzeba krzaków. No, słuchaj, krzaki co najwyżej można jakiś serwer spalić. Ale, ale krzaków zupełnie nie trzeba. Poza tym i tak już nie ma krzaków takich, na które się wszyscy... Chyba, że będzie to tak to krzak i to spalenie też nagramy i opublikujemy. Ale to nie musi być, to może być animacja tak naprawdę. Krzak, krzak spalił się na antenie telewizji polskiej <głos> w czasie kampanii wyborczej w 2000 roku. Mniejsza o to historia. Moi drodzy, nie musimy już teraz wyprowadzać narodów z niewoli egipskiej. Wystarczy skrzyknąć odpowiednią grupę i wyprowadzić ich z Facebooka. Na przykład na podwórko. Czyli założyć nowy por portal społecznościowy. Tak, i to już będzie jakby ekwiwalent, ekwiwalent tego wyjścia z ziemi egipskiej. Prawda? Mhm. Mhm. Nie trzeba sprowadzać plag siedmiu znienawidzone imperium. Oczywiście Wyznaczy... wystarczy wirus komputerowy. Dokładnie o tym chciałem powiedzieć. Wystarczy wygenerować kilka wirusów i wysłać je w świat. One potrafią zniszczyć dokładnie współczesną cywilizację w taki sam sposób, jak plagi egipskie doprowadziły faraonów do szału. Jedna z plag egipskich uśmiercała pierworodnych synów, a jeden ze współczesnych wirusów może im po prostu zawiesić komputery też tak. doprowadzi ich do szaleństwa. Teraz kolejną sprawą są oczywiście, jeżeli już będziemy mieli ten kościół, jeżeli będziemy mieli tych wiernych, no to, to co oni na tych nabożeństwach będą robić? No muszą śpiewać pieśni religijne, prawda? I tu też znowu musimy zrezygnować z tradycyjnego spojrzenia na pieśń religijną i tutaj jest kilka pomysłów. Po pierwsze wynajmujemy słownego DJ-a jakiegoś, dubstepowego, który... Jakieś e, utwory e, skomponowane specjalnie na użytek naszego kościoła mm. będzie propagował. Albo po prostu będzie improwizował na każdej z kongregacji. I jeszcze lepiej. Po drugie, jak. jak e, no musimy się zdecydować na typ muzyki, prawda? Bo to, no to, to co jest przekłada teraz, się, to jest aktualnie najbardziej mm -hmm. popularne wśród no to... młodzieży. Oczywiście. Ponieważ chcemy, żeby nasza religia była młoda i energiczna. I to też będzie rzutowało na wyposażenie naszych kościołów. Przecież Oczywiście. nie będziemy tam organów oliwskich no, absolutnie, w dla dubstepu, prawda? Absolutnie. Kilka dobrych MacBooków yy, na Ambonie <laughs> I, i, i, i sprawa załatwiona. MacBook? Albo po prostu iPady z tak. jakimś softwarem yy, do robienia muzyki. Co I jeszcze? tu dochodzimy do bardzo istotnej kwestii. Jeżeli już te, ten cały sprzęt się pojawi, on ma tą niestety jedną wadę, że ma świecące jabłko z tyłu. To świecące jabłko może wiernych, którzy przyszli na nabożeństwo w złym kierunku poprowadzić mentalnie. Z jednej strony, a z Trzeba drugiej to, Trzeba strony... to, to świecące jabłko zakryć i tu dochodzę do bardzo istotnej kwestii. Nasz kościół musi w końcu logo mieć. mieć jakieś logo. Dlaczego nie jabłko? Może dostaniemy dofinansowanie od pewnej dużej firmy amerykańskiej. No, ale bardziej prawdopodobne, że skończymy z nią w sądzie. Czy można się sądzić o logo z kościołem? Nie można. Mhm. Czy można o patenty? Na przykład patenty na zbawienie trzeba zarejestrować bardzo szybko i mhm. wtedy my jako jedyny kościół mamy wyłączność na dane patenty, więc możemy mówić ludziom jak mają się zwabić zb zwab zb zb zb zb zb do naszego kościoła. Ale jeszcze chciałbym do tego wyposażenia. Także, także tak, także na Ambonie będą... O nie, to Aymaki muszą być. Aymak chyba nie ma z tyłu y, świecącego jabłka. Kajmaki. Kajmaki. O tym będziemy mówić później. Natomiast y, chodzi o... Y, no... A, a, gramofony tak, tak, Dla każdego mhm. wiernego. Mhm. I, I takie nabożeństwo będzie jednym wielkim super miksem. Bycie takim po prostu jam session. A kapłan, a kapłan będzie siedział przy konsolecie i miksował to wszystko. Mhm. To myślę może być bardzo e, oczyszczające dla wielu e, e, poszukujących dusz no i takie budujące poczucie wspólnoty. Następnie. No zatem jeszcze, jeszcze rozwiązujemy jeszcze jedną kwestię y, tym samym, że y, dajemy naszym wiernym iluzję kreatywności. Albo kreatywność iluzji. Albo kreatywność iluzji. Wszystko jedno. Natomiast y, y, będą oni czuli się, że biorą udział w tworzeniu. Czegoś. Oczywiście, a na koniec można im powiedzieć, że. Co w innych religiach będzie... jest rzadko spotykane. Mhm, mhm, prawda. Dobra. Następna rzecz, bo tutaj nie możemy się za bardzo zatrzymać przy tym jednym punkcie. W jakimś momencie musi, bo tu już wspomniałem o kajmaku, w jakimś momencie musi nastąpić cudowne pomnożenie pokarmu. Prawda? Jeżeli już ta grupa ludzi, która przychodzi na nabożeństwa, staje się wystarczająco duża, wiadomo w niektórych małych kościołach protestanckich jest tradycja po nabożeństwie spotkania się w piwnicy na kawie i ciast, cieście, gdzie można omówić najnowsze sytuacje z miasteczka. Czy tam następuje cudowne pomnożenie pokarmu, tego nie wiemy. Natomiast u nas musi nastąpić, żeby ludzie byli przekonani, że to, w co się angażują ma jakiś sens cudowny, więc możemy na przykład, cudownie pomnożyć ciasto. To dużo drożdży po prostu. Mhm czyli ciasto drożdżowe, ale to też musi być też takie nowoczesne. Czyli, czyli jakieś takie popularne wśród młodzieży, nie wiem, ciasto march marchewkowe. A tak, na Młodzież lubi dosyć rzeczy organiczne. Kościół. Tak, organiczne. Tak, tak, tak. Mhm. Nasz kościół musi być bardzo organiczny, żeby przekonać tych, dla których jest to istotne, czyli młodych ludzi. E, możemy również promować różne rodzaje wąsów i brud, to też powinno przyciągnąć jakichś ludzi. No, a to, właśnie, to jeszcze musimy do tego, do, do, do, najpierw musimy w, w, ten symbol y, wymyślić, a, mhm. potem, a potem co, no, na, na t-shirty to tania sprawa jest. Każdy może sobie taki t-shirt kupić, y, nie trzeba za to nic płacić, także inwestycja jest znikoma y, i różne chwytne hasła na, na, mhm. na, na, na koszulkach. No i tak możemy budować swoją pozycję wśród ludzi młodych. Dobrze ustawionych finansowo, najlepiej, bo wtedy mamy stacje jakby większe i z odpisu podatkowego większe wpływy. Tak, co jeszcze? Jeszcze trzeba oczywiście spisać listę grzechów. Głównych. Głównych. E, I cennik. I, i, i cennik. I to jest kolejne, no przecież oczywiście nikt do tradycyjnej spowiedzi nie będzie chodził, mhm. także po prostu trzeba będzie najprościej to zrobić poprzez jakąś aplikację na smartfona, połączyć to po prostu, jeżeli ktoś popełni jakiś grzech, to ten grzech może sobie od razu kupić i wymazać. Wykupić, wykupić wymazać i ta lista grzechów oczywiście będzie coraz mniejsza. A nasze wpływy, co A nasze wpływy większe. coraz większe. Dobrze, tu dochodzimy do bardzo istotnego, już najważniejszego punktu naszego biznesplanu. Jeżeli już mamy ustabilizowaną kasę i trwałe kanały komunikacji oraz kanały wpływu dochodów, wpływu dochodów możemy zacząć budować armię. Okay. <głos> Ponieważ docelowym punktem naszego biznesplanu jest oczywiście podbój niewiernych, prawda? i teraz tak, armię możemy zbudować na dwa sposoby, albo wynajmujemy armię zawodową co jest trochę droższe nie, wiernych, wiernych. albo motywujemy odpowiednio Motywuję. wiernych tutaj możemy poczytać sobie historię wojen krzyżowych czyli tak zwanych krucjat i jakby najciekawsze sposoby manipulacji tłumów sobie spisać i może spróbować tego użyć no więc oczywiście zaczynamy to od propagacji zdrowego trybu życia, czyli tak, pokarmy wysokobiałkowe oraz regularne ćwiczenia fizyczne, żeby tą siłę naszej armii wzmocnić. A jak o, się... Przypomnijmy, no. że, że, że nasi, naszymi wiernymi będą y, młodzi ludzie, y, wiadomo, hipsterka. Y, oni są tacy troszeczkę chuderlawi. Tak oni o... nawet swojego holenderskiego roweru nie są w stanie po schodach wnieść do nie swojego mieszkania na pierwszym Dlatego dlatego będziemy z, za zachęcać do tego zdrowego mhm. trybu życia i te ćwiczenia siłowe jako no w zasadzie jako część nabożeństw propagować. propagować. No i potem, jeżeli już sobie ich wykształcimy, to no trzeba zaadaptować jakąś sztukę walki mhm. popularną popularną jakąś, tak? a tutaj ja też, musimy, też musimy się dowiedzieć, jakie sztuki walki są aktualnie najbardziej popularne wśród młodzieży i, i, i to zaadop za, zaadoptować. Mhm. Oczywiście jakoś, jakoś to do naszej doktryny no. wpisać. Wpisać. Wpisać. wpisać. Moi drodzy, ale jest przecież dużo prostszy sposób, szczególnie kiedy 99% naszych wyznawców jest hipsterami, młodymi ludźmi obeznanymi w nowoczesnych technologiach. Możemy po prostu zacząć uczyć ich programowania i wtedy będziemy mieli armię hakerów. Aha, no to, to oczywiście, to od tego jakby się zaczyna. Wtedy podbój obcych lądów zaczynamy od masowej destrukcji sektora IT, Mm -hmm. Oczywiście zaczynamy od y, krajów rozwijających się, ponieważ y, tamta elektronizacja życia jest naj, y, najmniej posunięta, y, żeby było łatwiej tym hakerom No mm -hmm. i przejmujemy kontrolę nad bankami, nad y, armią tych, tych, tych, tych państw, a potem y, już oczywiście świeżą indoktrynację poprzez media y, wprowadzamy i tak y, tych niewiernych, konwertujemy do naszej... Czyli nawracamy. nawracamy. Już nie ogniem i mieczem, ale skryptem i ciastem marchewkowym. Także ta religia, mimo że w dalszym ciągu bardzo agresywna, jest tak naprawdę dużo mniej krwawa niż, niż inne najbardziej popularne religie. I wśród pokojową, bądź Sobończa nastawionego społeczeństwa w dzisiejszych czasach, to jest kolejny jakby taki punkt sprzedający się. No i jak już ten etap rozwoju naszego kościoła nam się powiedzie, no to ostatnim etapem jest po prostu stabilizacja tak zwana, czyli wykreowanie małego państewka gdzieś w cichym zakątku świata, które będzie centrum dowodzenia, naszego kościoła, wybudowanie. Tam z, z, oczywiście wynajęcie najlepszych architektów, którzy na, zaprojektują nam y, świątynię. Kompleks świątynny, który przetrwa stulecia? E, tak, oczywiście. Znowu musimy mieć tutaj y, nowoczesne spojrzenie na sprawy. Y, oczywiście będzie to tak, kompleks religijno-zakupowy, centrum handlowe. Y, spa. Y, y, spa. Kilka modnych y, kawiarni i w ten sposób ludzie tam po prostu będą musieli przychodzić. Nie będą musieli, nie będą chcieli przychodzić. Będą, ch będą musieli chcieć. Chcieć, mu Nie, będą chcieli, chcieli musieć. Chcieli musieć. To chciałem powiedzieć. No, no wszyscy, cała, cała ludzkość będzie chciała musieć, należeć do naszego bardzo modnego kościoła. No a my wtedy będziemy mogli się wycofać troszeczkę na ubocze. Aha, jeszcze jedno, projektantów mody oczywiście, naszych szat, liturgicznych projektowania zatrudnimy, mhm. żeby też było właśnie fashion forward, ta nasza religia. No i co, co dalej? Po prostu wtedy już jest okres pełnej stabilizacji, a wystarczy śledzić trendy, a najlepiej te trendy samemu generować, być tak zwanym trendseterem mylić z pewną rasą psa. No i cały biznes powinien nam się przez kilka dobrych tysięcy lat kręcić. Aż do zagłady. Aż do pojawienia się lepszych od nas. To jest ten bardzo skrótowo oczywiście, ale dosyć myślę szczegółowy biznesplan, który wam tu przedstawiliśmy. On powinien zadziałać. Jeżeli zabierzecie się do roboty teraz, to wyprzedzicie innych. Jeżeli chcecie podzielić się z nami swoimi pomysłami, to piszcie do nas odpowiednimi drogami, o których wszyscy wiecie. Wysyłajcie nam swoje pomysły na doktryny religijne i być może, być może coś z tego wyjdzie. Być może wszyscy razem stworzymy jakąś nową religię, która zawojuje mhm. duchowo i nie tylko świat. Albo ta religia stworzy się sama, nawet zanim się zorientujemy cyberreligia, cyfrowa religia religia dla urządzeń elektronicznych to jest zupełnie inna to też i temat na kolejną kaloszy. pogadankę więc nie będziemy zgłębiać tego tematu, ale niemniej jednak jest on ciekawy mhm. no tak słuchajcie, wiosna wszystko budzi się do życia, więc budzą się również nowe pomysły. Pomysły na życie. To był jeden z pomysłów na życie, który wam tu przedstawiliśmy. Jestem ja wiosną, to mi się tak nie spieszył jednak, mimo wszystko. No, kalendarzowo przynajmniej. Natomiast zanim wszystko się roztopi i wyjdzie z hibernacji, to jeszcze troszeczkę czasu minie to chyba na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą e, audycję. Tak, nie będziemy przeginać tutaj wam, bo wszyscy dobrze wiemy, że macie nas dosyć. My sami siebie też mamy dosyć, ale no cóż, mimo, że chcecie, że, mimo, że macie nas dosyć, to jednak chcecie musieć nas Słuchać. Albo musicie chcieć. Albo my musicie też, chcieć. My też musimy chcieć do was mówić, dlatego chcemy, chcemy, chcemy bardzo mieszać Drodzy słuchacze, audycja sobota, że w Radiu Botomleje. mówili do was Paweł Piechowicz oraz Mateusz Kraszewski Oraz usłyszenia. Duch Święty oraz tutaj, tutaj, który na obecny. Po drodze na Konklawę zaleciał tutaj do nas i y, y, spytać o y drogę. Tak, i, i spłynęły na nas właśnie te tematy, o których mówiliśmy dzisiaj. Do usłyszenia już niedługo. Do usłyszenia.